Cześć, z tej strony Sylwek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego, czyli na platformie, która zbiera Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu i dzisiaj Ponownie mam dla Was dwa zdania na temat komiksu, kolejnego komiksu, który w ostatnim czasie przeczytałem, z tym, że tym razem będzie to pozycja, mam nadzieję, że dość zagadkowa, gdyż wydaje mi się, że tym razem nie będzie to tytuł jakoś będący specjalnie na świeczniku, wręcz przeciwnie, raczej to będzie... Taka pozycja troszeczkę gdzieś z boku tego naszego polskiego komiksowa. Na pewno jest to tytuł słabo reklamowany. Zakładam, że przynajmniej niektórzy z Was śledzą choć troszeczkę polski rynek i to co aktualnie się na nim dzieje i sami wiecie, że jednak na pierwszy plan wybijają się nowości od naszych komiksowych gigantów, czyli od Egmont Polska, Mucha Comics, Nonstop Comics, Od Kultury Gniewu, etc. Natomiast wydawnictwo Afera, które jest wydawcą tytułu, o którym dzisiaj będę Wam opowiadał, no właściwie specjalizuje się głównie w wydawaniu literatury czeskiej, najnowszej literatury czeskiej i dopiero tak jakby startuje z tym, eksperymentem komiksowym i z tego chociażby powodu uważam, że być może troszeczkę będzie im ciężko się przebić, bo jednak trochę tych komiksów w Polsce się ukazuje, są one również coraz droższe, więc siłą rzeczy potencjalny odbiorca staje się coraz bardziej wybredny, jeżeli chodzi o treści i w ogóle ja prawdopodobnie również bym ten tytuł przegapił albo zrezygnował z jego kupna, ale miałem to szczęście, że gdzieś w połowie maja odezwała się do mnie pani Magdalena z wspomnianego wydawnictwa Afera, która zaproponowała, że podeśle mi komiks do zapoznania, więc... Po pierwsze, z tego miejsca przesyłam dla Pani Magdaleny pozdrowienia, gdyż bardzo ciekawie zareklamowała ten tytuł, wspominając o jego retro klimatach. To raz. Po drugie, bardzo dziękuję za to, że że w ogóle do mnie się odezwała, bo dzięki niej miałem szansę zapoznać się z tym komiksem, a Wy dzięki niej macie szansę o tym tytule troszeczkę posłuchać. Być może finalnie nawet jednak Was zachęcę, bo rzeczywiście tytuł, tak jak mówię, zupełnie mi obcy okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę i i dostarczył mi dość dużo radości z lektury. A czym konkretnie mnie urzekł, to do tego za chwilę przejdę, ale najpierw może krótko o samych autorach Truchlina, którymi są Wojtek Matocha, jeśli nieporadnie wymawiam nazwisko, to przepraszam, który odpowiada za scenariusz, oraz Karel Osocha, odpowiadający za rysunki, i są to panowie, o których wcześniej nie słyszałem, co w sumie chyba nie powinno też nikogo dziwić. Oboje są przedstawicielami młodego pokolenia czeskich twórców, powiedzmy, że młodego, bo i jeden, i drugi to panowie już po trzydziestce. Nie znam też ich wcześniejszych dokonań. Pan Karel, on coś tam z komiksem miał wcześniej do czynienia, ale tak jak mówię, nie będę tutaj silił się na jakiś specjalny komentarz, bo zwyczajnie nie znam tych tytułów. Natomiast pan Wojtek Matocha znany jest w Czechach z tego, że napisał przygodową serię dla dzieci zatytułowaną właśnie Truchlin i ta seria została bardzo ciepło przyjęta, tak przez czytelników, jak i krytyków. Przygotowując się do podcastu, trochę przeczytałem opinii na temat książek pana Wojtycha i były one dość przychylne, przynajmniej w większości. No i oczywiście krytycy także docenili tę powieść, powieści właściwie, i były one nawet nominowane do nagrody Magnezja Litera, która to nagroda jest bodajże najważniejszą nagrodą literacką w Czechach, tak przynajmniej rzecza wydawca tytułu, o którym dzisiaj będę Wam opowiadał. W ogóle, jeżeli bylibyście ciekawi, to sprawdziłem, wydawnictwo Afera wydało trzy tomy tego cyklu, a więc wszystko, co do tej pory się ukazało i są to tytuły z 2022 roku, więc nie są to zupełne świeżynki. Korci mnie, aby nawet kupić pierwszy tom, może młodemu by się spodobał, ale to zobaczymy, to jest pieśń przyszłości. No dobra, komiks truchliny kredowy ludzik ukazał się pod koniec maja 2025 roku nakładem wspomnianego przeze mnie wydawnictwa Afera i i tak jak zaznaczyłem, ten tytuł był dla mnie totalną zagadką. Kiedy nagrywam ten odcinek widziałem, że kilka opinii na temat komiksu już się gdzieś tam w internecie pojawiło, ale ja ich jeszcze osobiście nie czytałem, nie chciałem, nie chciałem się nimi sugerować. Być może jeżeli czas pozwoli, to kiedyś do nich wrócę, bo o ile ich nie czytałem, to o tyle na lubimy czytać. Widziałem chyba ocenę komiksu 3 na 10, więc korci mnie, aby zerknąć skąd taka niska ocena, bo ja będę raczej dobrze o tym komiksie mówił, ale to jestem ja 40-paroletni facet, który oprócz creepy historyjek z lat 50 czyta także komiksy dla młodszych czytelników, więc powiedzmy, że być może łatwiej mi było zaakceptować pewne treści niż osobie, która nie do końca mieści się w targecie, jeżeli chodzi o grupę docelową Truchlina. W ogóle wydawca reklamuje ten komiks dla młodzieży w wieku 12+, ale ja nigdy jakoś specjalnie też nie przywiązuję uwagi do takich etykiet. Nie wiem, może są one konieczne z jakichś tam względów prawnych, ale ja, tak jak mówię, nie stronie od komiksów, dla młodszych czytelników i często zdarza mi się później gdzieś mocno dyskutować z tymi wiekowymi parametrami. Ja wiem, że są one często wartością umowną, no ale mimo wszystko powinno być to w jakiś sposób według mnie bardziej precyzyjnie określone. Jak te 12 plusy ma się do treści zawartych w tym konkretnym komiksie, to wyjaśnię na sam koniec, a teraz treść, a właściwie jej zarys postaram się, aby było możliwie bezspoilerowo. I tak, punktem wyjścia w opowieści jest pojawienie się w Pradze zagadkowego podpalacza, który to osobnik na dzień dobry doprowadza do pożaru w jednym z centrów handlowych. Z ciekawości, no bo w sumie komiks promuje jedną z dzielnic Pragi, sprawdziłem, czy taka albo podobna do niej galeria handlowa rzeczywiście funkcjonuje gdzieś w obrębie praskim, ale albo źle szukałem, co jest całkiem prawdopodobne, bo jestem czasami totalna noga w takich sprawach, albo tym razem ta galeria to taka typowo randomowa lokalizacja będąca tylko sceną, na której objawia się nasz podpalacz. W każdym bądź razie, objawia się on dość spektakularnie, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie dosadne sformułowanie, bowiem dosłownie pojawia się znikąd. Jest ubrany w długi, ciemny płaszcz, w jednej ręce trzyma laskę, w drugiej trzyma starą lampę naftową, którą to lampę, Upuszcza z piętra galerii, ona się rozbija i to finalnie doprowadza do wspomnianego pożaru i cała akcja rusza dość powoli i trochę ociężale, ale jest to moim zdaniem świadomy zabieg, bowiem cała ta historia przebiega właśnie dosyć wolno, sporo w niej przestojów, podczas których autor próbuje nas raczyć różnymi przemyśleniami, do nich zresztą wrócę za chwilę, a odnośnie jeszcze Pana Podpalacza, tak jak pojawia się znikąd, tak samo znika, co jest w sumie dość zastanawiające i ma taki delikatny posmak nadnaturalności, bo w sumie nie widzimy, jak ten podpalacz się porusza, jak przemieszcza. Po prostu pojawia się on niczym zjawa, niczym duch, bez słowa, bez hałasu. Upuszcza lampę i właściwie znika i to wszystko. Pozostaje po nim, uwaga, szczur, który stoi między płomieniami, a ostatecznie zostaje uratowany przez naszego głównego bohatera, przez chłopaka Waseka, jeżeli dobrze czytam, który będzie naszym przewodnikiem po truchlinie i samej Pradze, a wracając jeszcze na moment do tego szczura, jest to typowe deux ex machina, najprościej mówiąc, od po prostu szczur czekał na ratunek, nie wiem, może jest jakimś tam krewnym pana myszki z zielonej mili, bo jego zachowanie jest co najmniej właśnie zastanawiające i nierealne, ale wiem, że szczury to inteligentne stworzenia jak każdy gryzoń widząc ogień, no gdzieś tam się co Cofa, ale żeby od razu dał się złapać, wziąć na ręce i zabrać do domu, to raczej coś takiego wykracza poza ramy realnego świata. I powiedzmy, że to jest takie otwarcie tej historii, gdzie poznajemy właśnie i tego naszego przewodnika po Pradze, po truchlinie, jaki dostajemy pewne tło, pewne wydarzenie, które będzie siłą nakręcającą kolejne wydarzenia. A odnośnie jeszcze samego Szczura, przepraszam, że tak wracam tego wątku, ale to jest naprawdę bardzo ciekawy motyw, tak już na sam początek troszeczkę definiujące nam, jak ten komiks w ogóle będzie wyglądał. Otóż wiecie, takich dziwnych nie dających się łatwo wytłumaczyć akcji czy, czy elementów sugerujących nam istnienie pewnego obszaru świata, który wymyka się rozumowi dostajemy w tym komiksie naprawdę całkiem dużo. Może nie na każdym kroku, to nie jest tak, że Wasek udając się do truchlina z miejsca przenosi się do świata dziłów, ale naprawdę dostaje on od razu pewne znaki, które mi osobiście bardzo się podobały, bo Podbijały one ten mroczny klimat tytułowej dzielnicy Pragi i na pewno urozmaicały śledztwo naszego prywatnego detektywa. W ogóle jak tak sobie obserwowałem waseka w akcji, to widząc go miałem silny vibe z bohaterami opowieści Algernona Blackwooda, na przykład z Jimem Shorthausem, jeżeli dobrze pamiętam, który był kimś w rodzaju detektywa amatora, ale takiego, który często był świadkiem zjawisk paranormalnych. I Wasek jest właśnie kimś takim. Może na mniejszą skalę, bo jednak on dopiero zaczyna, no ale on cały czas w tej historii jest w centrum rzeczy nie dających się do końca normalnie wyjaśnić. I on także samodzielnie prowadzi śledztwo, które tak jak zaznaczyłem przed momentem, nie przebiega jakoś szalenie efektowo. Nasz bohater nie goni za jakimś konkretnym tropem, raczej jego śledztwo to taka podróż po Truchlinie, spotykając kolejnych jego mieszkańców, rozmawiając z nimi i poznając jego historię, to znaczy historię tego Truchlina stopniowo odkrywa ten cały nowy dla siebie świat, świat tak jakby usadowiony z boku, z dala od cywilizacji, od nowoczesności. I od razu dodam, że ten drugi obraz Pragi to najlepszy element tej opowieści i chyba o nim mówiła pani Magdalena, kiedy polecała mi ten tytuł, bowiem jakbyście mieli porównać truchlin do jakiegoś miejsca, to całkiem prawdopodobne, że z miejsca skojarzyłby się wam z nie wiem, powiedzmy Londynem z czasów, powiedzmy Charlesa Dickens'a. Wiecie, idąc za Wasekiem, przechodzimy obok starych, pogrążonych w mroku, kamienic. Na rogach ulic mamy latarnie uliczne rodem z końca XIX wieku. Gdzieś między domami biegają luzem kury kaczki, koguty oczywiście, dzieciaki bawią się na podwórkach całe umurusane, starsi chłopcy łączą się w bandy, które trochę mają siebie za strażników dzielnicy, trochę za jej panów. i gdzieś pomiędzy tym wszystkim mamy też stary kościół, gdzie dosłownie spotykają się po ciemku na jakichś tam modłach różni, różni ludzie i to naprawdę wygląda niesamowicie i jak ktoś lubi właśnie czy, czy ten klimat XIX-wiecznych powieści niesamowitych, utrzymanych, może nie do końca w duchu Machena czy, czy jego kolegów, to, to widząc Truchlin naprawdę poczuje tą niesamowitość i to odrealnienie względem świata będącego tuż obok. Świata, gdzie oczywiście rządzą jasne, konkretne zasady, a wygłupy typu nie wiem, na przykład wszedłem do, do sadu sąsiada, podniosłem jabłko z ziemi i je zjadłem, bo byłem głodny, no takie wygłupy nie są zupełnie tolerowane w tym świecie bardziej cywilizowanym, którego przedstawiciele niejako toczą Wojnę właśnie z mieszkańcami Truchlina i ta wojna jest też takim ważnym elementem tego komiksu i pojawia się ona dosłownie na każdym kroku, przy każdym możliwym wątku i gdzieś cały czas jest podbijana. Nie jest to taka typowa rywalizacja my kontra oni, ale bardziej próba pokazania tego, jak Truchlin i jego kultura, jego, jego mieszkańcy, ten taki zamknięty świat stara się w jakiś tam sposób stawić opór tej nowoczesności. Poniekąd właśnie ten podpalacz jest symbolem czy przejawem tego oporu. Oczywiście nie wszystkie jego działania podobają się mieszkańcom Truchlina, No ale też oni nie mają za bardzo Wpływu na podejmowane przez niego czyny, ponieważ on gdzieś tam mimo wszystko jest troszeczkę z boku takich normalnych przedstawicieli powiedzmy tej dzielnicy. W ogóle z tym całym pojedynkiem, z tym konfliktem pomiędzy nowoczesnością a starym powiedzmy obszarem Pragi miałem na samym początku dość duży problem nawet pod względem tego, że nie potrafiłem tego Konfliktu umiejscowić w jakimś czasie. W ogóle miałem problem duży z umiejscowieniem tej całej historii w czasie, bo z jednej strony widziałem na przykład galerię handlową oświetloną z ruchomymi schodami, etc. Z drugiej zagadkową postać, która podpala ową galerię przy użyciu lampy naftowej. Dostałem także świat pozbawiony elektryczności, pozbawiony wygód cywilizacji, czyli ten cały truchlin. I, i po pierwszym rozdziale pomyślałem sobie what the fuck, o co tutaj chodzi kiedy ja w ogóle jestem w tej historii I, i tak miałem przez bardzo długi czas, aż w końcu dotarło do mnie, że ten konflikt jest troszeczkę tak zawieszony w czasie. Niby mamy ten okres współczesny, bardzo współczesny nam. Z drugiej strony miałem wrażenie, że ten konflikt jest troszeczkę takim symbolem, taką ogólną metaforą właśnie walki nowoczesności ze starym, więc w ogóle ten problem z konkretnym umiejscowieniem historii w czasie cały czas gdzieś on się pojawił, chociaż on też nie przeszkadzał jakoś specjalnie w odbiorze tych historii. Historii, która mnie osobiście mocno wciągnęła i nawet jak sobie je udawkowałem, to nie robiłem tego z uwagi na to, że gdzieś, gdzieś ta fabuła mnie męczyła. Ta historia po prostu była była tak mocno naładowana różnymi elementami, które Kojarzyły mi się z, z XIX-wiecznymi tekstami, właśnie niesamowitymi, że bardzo długo, że bardzo często zatrzymywałem się na jakimś rozdziale i starałem sobie przypomnieć, czy ja ten wątek nie widziałem w jakimś konkretnym utworze. Na przykład ta historia mocno się odwołuje właśnie do tych powieści XIX-wiecznych bądź też tekstów z początku XX wieku, na przykład Wasek błądząc uliczkami trudności. Chlina skojarzył mi się ze studentem z opowiadania Lovecrafta, muzyka Erika Zana, który także chodząc z różnymi uliczkami w końcu trafił do bardzo dziwnego miejsca i spotkał jeszcze dziwniejszą osobę, a to skojarzenie to jedynie właściwie pierwszy z brzeg, bo tak jak mówię tego jest naprawdę wiele. Dostajemy dziwne symbole, między innymi tytułowego, kredowego ludzika, który pojawia się dosłownie znikąd i jest niczym znak tajnego stowarzyszenia. Mamy dziwne postacie w starym, niemalże opuszczonym kościele, czyli coś o czym często czytaliśmy np. u Crafta. Pojawiają się stare pomniki, straszące miejscowe dzieciaki. Mamy szczura chodzącymi swoimi ścieżkami, więc, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Dodatkowo pod truchlinem ciągnął się jakieś kanały, trochę jakby inny świat i gdzieś tam znajduje się też jakaś dziwna konstrukcja, maszyneria czy coś w tym rodzaju, co mi momentalnie też skojarzyło się z cyklem Mroczne Miasta. Wiem, że są to być może skojarzenia idące zbyt daleko i możliwe, że doszukuje się w tej historii czegoś, czego de facto w niej nie ma, ale ja naprawdę niczego tak naprawdę na siłę się nie doszukiwałem. Czytałem rozdział za rozdziałem, a te wszystkie skojarzenia same po prostu wskakiwały mi do głowy i dla mnie jest to bez dwóch zdań taki dowód na to, że ta historia może być potwornie ciekawa, jeżeli tylko damy jej szansę i będziemy chcieli przede wszystkim poświęcić jej troszeczkę czasu, a nie będziemy tak, tak szybko i wyłącznie na wyrywki. Nie wiem tylko, czy jest to komiks dobry dla czytelników 12+, plus i już nie mówię o tych moich skojarzeniach, tylko o tym, że pod tą właśnie główną historią prezentującą nam młodego chłopaka, który, umówmy się, w ogóle nie ma 12+, ale jest dużo starszy, bo i chociażby pracuje, czy też dorabia sobie na komendzie rejonowej, ale pod tą główną historią kryje się jeszcze jedna mroczniejsza opowieść, poważniejsza, skłaniająca do zastanowienia, czasami w bezwzględny sposób pokazująca... Wspomniane przeze mnie zderzenie postępu z miejscami, które niekoniecznie tego postępu wyczekują. Ten wątek, tak jak mówię, jest bardzo silny w tej opowieści. Momentami staje się on także brutalny i wręcz dramatyczny. I to nie tylko na poziomie głównych, ogólnych obrazów, ale także tragedii poszczególnych jednostek, które zostają postawione pod ścianą i muszą nagle, dosłownie z dnia na dzień mierzyć się z jakimś własnym koszmarem i często takie osoby są pozostawione własnemu losowi i to nie tylko dotyczy Truchlina. On jest tutaj oczywiście centralnym punktem wydarzeń, ale równie dobrze tą samotność pewnych grup społecznych można odnaleźć także w niektórych częściach Polski. Co więcej, historia Truchlina pokazuje do jak niebezpiecznej może dojść polaryzacji w społeczeństwie, jeżeli w porę nie zareagujemy. Nie wiem, czy czytelnicy właśnie 12 plus będą w stanie w pełni zrozumieć, o czym ta historia mówi, czy też pojąć, że czyny wspomnianego podpalacza są pewną manifestacją niezadowolenia z tego, że świat zmienia się niekoniecznie w taki sposób, jaki byśmy oczekiwali, ale już starszy czytelnik, taki powiedzmy, który już zaczyna choć trochę interesować się, jak wygląda świat i z czym przyjdzie mu się mierzyć, jak powiedzmy osiągnie pełnoletność, no wiecie, no już ta osoba chyba więcej będzie w stanie czerpać z tego komiksu, ale idąc dalej. Twórcy historii stawiają też pytanie, czy zbrodnie popełniane w imię wyższych idei, w imię dobra ogółu są dopuszczalne? Czy można w swoich działaniach przekroczyć cienką czerwoną linię? I nawet jak te rozważania pojawiały się dopiero gdzieś pod koniec historii, to osobiście byłbym jednak właśnie daleki od tego, aby kierować ten komiks do dwunastolatków i troszeczkę starszych czytelników, choć oczywiście nie wykluczam, że mogę w tej materii absolutnie się mylić. A wracając do komiksu, oczywiście Truchlin nie jest komiksem bez wad, posiada je i to takie, które mnie mocno wkurzały. Z reguły mam tak, że nawet jak pojawiają się pewne niedociągnięcia, to zrzucam je na karp albo okresu, w jakim dana historia powstawała, albo na konwencję, w jakiej komiks został osadzony, ale w przypadku Truchlina mam z tym komiksem większy problem, mianowicie... Wojtek Matocha lubi snuć różnego rodzaju rozważania na temat konstrukcji świata. Zarzuca nas złotymi myślami typu: w każdym miejscu są swoi i obcy, za każdymi drzwiami niezbadany wszechświat. Im wyżej jesteś, tym mniej Cię obchodzi świat na dole. W ogóle w przypadku tej ostatniej kwestii, tak jakby sam nie do końca był jej pewien, biorąc pod uwagę, jak wygląda ostatnia plansza komiksu i właśnie złote myśli, te prawdy, no do mnie zupełnie nie trafiały, a nawet mnie tak troszeczkę irytowały. Nawet teraz y, dokładnie nie potrafię powiedzieć, dlaczego one w tej historii się w ogóle znalazły. To znaczy zapewne miały podbudowywać, uwiarygodnić w oczach czytelnika tą filozoficzną naturę głównego bohatera, naszego Waseka, ale kurczę, aby o czymś zakomunikować, nie trzeba za każdym razem silić się na jakieś wielkie metafory. Czasami wystarczy po prostu nazwać rzecz po imieniu i będzie ona więcej ważyła niż jakieś pitu-pitu o konstrukcji świata. Poza tym autorzy komiksu są chwilami niekonsekwentni, jeżeli chodzi o prezentację społeczności Truchlina, bo jeżeli chcieli przekazać iż za każdymi drzwiami niezbadany wszechświat, czyli niby mamy społeczność, ale tak naprawdę każdy na truchlinie jest sam sobie, co też zauważa jeden z bohaterów, to trzeba było tej wykładni trzymać się aż do samego końca, a tak raz truchlin to jeden organizm mówiący jednym głosem, a innym razem każda jednostka sobie panem. Trochę mamy takie skakanie z kwiata na kwiatek, w zależności od tego jak pasowało scenarzyście i to troszeczkę właśnie zaburza taki obraz całości tego komiksu i też może mącić w głowie czytelnikom. Poza tym raz pojawił się wątek, którego ja zupełnie nie rozumiem. To jest, pojawił się wątek niejakiego Dalibora, naprawnika, bodajże zagadkowego konstruktora z Truchlina, który to wątek, jak szybko się pojawia, tak szybko znika i pozostawia z niedosytem, bo był to kolejny motyw, który finalnie wyprowadziłby nas poza taką racjonalną konstrukcję świata, a tak mam wrażenie, że trochę został tutaj wrzucony na siłę i bez jakiegoś większego pomysłu. Z tego, co później doczytałem, to sama postać Naprawnika pojawia się w powieściach, ale znowu, skoro miał to być ukłon w stronę fanów powieści, to okej, okay, ale mimo wszystko powinien moim zdaniem ten wątek zostać jakoś inaczej zaprezentowany, aby także czytelnicy nie literackiego oryginału zrozumieli właściwie o czym ten wątek ma nam opowiadać, do czego ma się on Odwoływać. Tego mi właśnie zabrakło. Mam też drobne uwagi odnośnie rysunków, mianowicie komiks prezentuje się dobrze, ale najlepiej w tych momentach, kiedy dostajemy plansze bez tekstu i plansze pokazujące nam sam truchlin. Kiedy wasek spaceruje jego ulicami, próbując właśnie zrozumieć coś z całej tej historii, wówczas rzeczywiście czuć klimat, kolory są brudne, jak sam tytułowy truchlin i, i trochę takie niewyraźne jakiego mieszkańcy i wszystko wydaje się być pogrążone w półmroku, tak jakby stało w miejscu do tego czujemy spokój płynący z tej dzielnicy ktoś tam gra w karty, ktoś gdzieś tam przesiaduje na ławeczce i na tych rysunkach rzeczywiście widać ten spokój, nie czuć tego całego cywilizacyjnego pędu i to są dobre nastrojowe plansze, czasami jednostronicowe, które pojawiają się wtedy, gdy trzeba podkreślać jakąś wagę sceny, czy zwrócić uwagę czytelnika na jakiś ważny element truchlińskiego krajobrazu. Natomiast problem z rysunkami pojawia się wówczas, kiedy Karel Osocha stara się oddać emocje. Mam wrażenie, że twarze bohaterów z bliska są trochę takie plastusiowate, bez wyrazu. Niekiedy być może to jest plus, na przykład kiedy Prażanie patrzą jak zahipnotyzowani na podpalacza w galerii, albo gapią się na ich ukochane drzewo, które jest ścinane, ale są to wyjątki. No, może jeszcze wasek jest dokładnie rysowany, ale pozostali, no już tutaj bywa. Różnie, bardzo często bardzo różnie. Ogólnie rysunki fajne, truchlin świetnie oddany, choć nigdy na nim nie byłem. Rzeczywiście czułem te retro klimaty bijące od niego, więc jeszcze raz brawa dla pani Magdaleny. I to właśnie chyba za sprawą tych rysunków w dużej mierze czułem się, jakbym właśnie nagle przeskoczył do tego XIX-wiecznego, tajemniczego Londynu z tekstów Artura Machena ta aura niesamowitości, którą twórcy bardzo dobrze się w tym komiksie bawią, no bardzo przyjemnie się na to wszystko patrzyło i na pewno będąc kiedyś w Pradze postaram się zajrzeć na ten truchlin, żeby zobaczyć jak on właściwie tak wygląda naprawdę. A co do końcowej oceny tej historii, ogólnie jestem zadowolony i myślę, że mogę z czystym sumieniem polecić ten komiks, może nie czytelnikom najmłodszym, ale nie wiem, może 15, 16+, plus takim, którzy trochę więcej wyciągnął z tego drugiego dna historii. Wydaje mi się, że mogą przy tym komiksie dobrze się bawić także osoby znające literaturę niesamowitą właśnie z XIX wieku i początków XX wieku. Ja sporo w niej dostrzegałem wątków, motywów typowych właśnie dla takich opowieści i to także dostarczało mi dużo frajdy. Porównywanie Truchlina do innych, jeszcze bardziej dziwnych miejsc, do innych zamkniętych społeczności i tego wszystkiego, co im towarzyszy, czyli do tych, do tych dziwów dziejących się poza tym całym światem nowoczesności. no To mi dostarczało bardzo dużo frajdy w trakcie lektury, więc więc szczerze polecam. Tak, Jeżeli byście się zastanawiali, czy ten komiks wart jest do Waszej uwagi, to jak najbardziej myślę, że tak. Jeżeli lubicie takie klimaty, o których tutaj wspominam, to myślę, że będziecie dobrze się bawić. Nie wiem, czy każdy dostrzeże w tym komiksie to, co ja. Nie wiem, czy każdego zadowoli zakończenie, które może delikatnie rozczarowywać, jeżeli ktoś za mocno, powiedzmy, wejdzie w klimaty Lovecraftowo-Machenowe, ale jeżeli w trakcie letury nie pozwolicie za bardzo się odkleicie się od rzeczywistości, to myślę, że i finał historii Was zadowoli. Pamiętajmy, czytając ten komiks, że mimo wszystko, pomimo tych wątków ponadnaturalnych, czy też takich właśnie prowadzących nas w stronę lovecraftowych klimatów, No pamiętajmy, że cały czas to jest przede wszystkim historia o Truchlinie, jego mieszkańcach, ich problemach i ich tym małym, zamkniętym świecie. Tyle ode mnie, trzymajcie się ciepło, a jak będziecie w Pradze, to nie zapomnijcie wybrać się na Truchlin. Do usłyszenia, cześć!